Zajrzyjmy do piekiełka. Następny! Dzień dobry. A w czym to przyjechaliśmy, kochanienki? To koszulka firmy Lotto. Oj, niedobrze, niedobrze. A to już łyżworolki. Oj, niedobrze, nie. To ze sklepu Aniel. Nadal, w tych ciuchach do smoły, no nie. W sumie to ja mam urlop niedługo. Szefie! Mogę skoczyć na Zeromskiego 46 do sklepu Aniel? Ja wiem, że konkurencja, ale może jednak, co? Łóżwo rolki firmy Bauer, roller derby, rol sport, Roller Blady. Stroje tenisowe, odzież sportowa, odzież dziecięca. Sklep Aniel. Ja mi rol 46.